Dobry wieczór Państwu, po raz szósty. W przednim odcinku pomyliłem numery, był to odcinek oczywiście piąty, no ale każdemu może się zdarzyć. Dzisiaj będzie trochę nietypowy odcinek muzyczny. Eee, powiem tak, miałem ostatnio dosyć tej muzyki, w ogóle muzyki miałem dosyć, nie wiem, czy ma się coś takiego mam raz na pół po prostu muzyki dosyć cisza, cisza, cisza i spokój, ale yy, właśnie wczoraj dotarła do mnie płyta. Jest to muzyka poważna czy tam klasyczna, nie znam się jak to woli. W każdym razie płyta z której zaprezentuję Wam dwa utwory Preludium E DUR oraz jakaś tam suita jakaś tam będą to utwory początkowe, czyli otwierające i zamykające płytę, czyli pierwszy i ostatni utwór z płyty i powiem Wam jedno, bo płyta do mnie przyszła niedawno i tak, nie jest porysowana, nie jest porysowana, a czasami płyta się zacina. Więc tak, ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia w następnym odcinku. A teraz puszczę zapowiadane dwa utwory muzyczne.